Jest przerwa. Javier, Angela i Mami rozmawiają na korytarzu. Wiecie, kto to jest? Ja wiem. To jest lektorka języka hiszpańskiego. Myślę, że ona jest bardzo miła. A ja nie wiem, czy ona jest miła, czy nie, ale na pewno jest atrakcyjna. Javier, jak ona ma na imię? Nie pamiętam dobrze, ale chyba Maria. To jest twoja koleżanka? Nie, to nie jest moja koleżanka, ale ona jest z Hiszpanii. Jestem pewny, że ona jest energiczna, spontaniczna i bardzo sympatyczna.